Na początku witam serdecznie wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pomódmy się pieśnią, hymnem, który dzisiaj w godzinie czytań mówi o mądrości. Dzisiaj też rozpoczęła się lektura Mądrości Seracha w lekturze właśnie w naszych lekcjonarzach w Kościele. I ten hymn. Wielbimy Ciebie wszechmogące i wielce dobry nasz Panie za wszystkich bytów istnienie, stworzonych Twoją mądrością. Chwalimy Ciebie za słońce naszego Brata Jasnego, bo niesie w sobie Twój obraz i dzień ogrzewa swym żarem. Sławimy Ciebie za księżyc wśród gwiazd krążący na niebie, za wiatr i czyste powietrze, za wodę siostrę pokorną. Składamy dzięki za ogień, radosny w swej potędze, za ziemię matkę karmiącą, za śmierć, co siostrą jest ciała. Nie wszystko to, co się stało na Twoje słowo wszechwładne, objawia Trójcy Majestat i nas prowadzi ku Tobie. Amen. Maryjo, Stolico Mądrości, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Przepiękny właśnie hymn, wielbiący Boga za Jego mądrość w świecie, którą nam objawił. I e, jesteśmy w Księdze Przysłów. Dzisiaj mam nadzieję tak z Państwem z zrobić tą pierwszą część 1.9 rozdziały. Mówiliśmy sobie w ostatnich zajęciach e, w takim podziale klasycznym tej Księgi Przysłów właśnie rozdziały 1-9, to jest taka instrukcja, którą daje nauczyciel, ale zobaczymy, że tylko nie daje, tylko nauczyciel, tam będzie też i kobieta. Będzie też właśnie nowum, które się pojawia w Biblii, pouczenia właśnie. Potem druga część to są duże zbiór przysłów Salomona od 10 do 22 rozdziału, potem jest taki tylko 22-24 taki 30 pouczeń mędrców i dodatek jeszcze do pouczeń właśnie koń, końcówka 24 rozdziału i od 25 do 29 jest drugi zbiór przypowieści Salomona i rozdziały ostatnie od 30 do 31 to są te appendiksy takie do księgi właśnie mądrości mowa agora, napomnienia, przysłowia numeryczne, y, mądrości też Lemuela i jest też hymna cześć dzielnej mężnej kobiety w ostatnim właśnie rozdziale. To przechodzimy teraz do tej pierwszej części. I jak <śmiech> zauważamy tylko dużą różnicę jak czytamy księgę przysłów, rozdziały 1,9, a potem właśnie od 10. w zasadzie do końca. Są to mowy i w tej pierwszej części nie są takie typowe przysłowia, jak ta księga właśnie sugeruje, maszal, chociaż maszal jest właśnie tym terminem określającym nie tylko przysłowie, ale zagadkę, opowiadanie, bajkę. Jest to bardzo szerokie, to maszal, maszal właśnie Salomona. I w tej pierwszej części, 1.9, są dłuższe mowy, które przeważnie mówi ojciec, jako właśnie, który poucza swojego syna. Ale spotykamy też bardzo ciekawe właśnie, że też jest nie tylko ojciec, ale jest na przykład, dla przykładu 1.8, Synu mój, słuchaj karcenia swego ojca, nie odrzucaj pouczenia swej matki. To jest taki, to się też nazywa też bikolon, o tym jeszcze powiemy, bo to jest taki podwójny. Jak są kolony i to jest często właśnie jeden kolon, to się nazywa dwa, trzy kolony, cztery kolony. To są tak połączone, połączone też przysłowie. Akurat tu jest podwójny kolon, to się nazywa bikolon, Nazywa się tak, takim technicznym językiem nazywają. Dlatego mój syn słuchaj, yy, karcenia swego ojca, to jest jeden kolon. I potem drugi właśnie nie odrzucaj pouczenia swej matki, czyli podwójne takie przysłowie. Tak? Nazywa tak kolon, tak i po angielsku nazywają też taki, no, takie inne słowo, takie bardziej wiersz, można powiedzieć. Jedno, jedno, taka jedna sentencja, jedno zdanie. Takie mądre słowo. W, w technicznym języku jest, nazywa się właśnie y, bi potem jest triple colon nie, takie, quattro-kolon, y, takie właśnie, takie techniczne jest to nazwa, często można się spotkać, ale w zasadzie to jest, jeden, y, jedna sentencja nazwać przysłowia. I czasami te przysłowia są połączone z kilku sentencji, całośnie. Czasami właśnie są pojedyncze, podwójne, potrójne, czy cztery, nawet i więcej. Tu jest akurat podwójne właśnie. Synu mój, słuchaj karcenia swego ojca, nie odrzucaj pouczenia swej matki. Pojawia się właśnie też słowo, właśnie jako kobieta, matka. I również kobieta nazywana jest mądrością, Sofia, Chociaż w języku hebrajskim jest Chochma. Sugeruje na język rodzaj, rodzaj właśnie, rodzaj jest właśnie męski. Jeżeli właśnie weźmiemy rodzaj, to jest Chochma, a po grecku jest Sofia. Księga pisana jest po języku hebrajskim. Chochma, tak, Chochma chokam to jest mędrzec. Chochma to jest mądrość. Sofia hebrajskie. Tu jest, y, Sofia jest właśnie rodzaju żeńskiego, a tu jest, w hebrajskim jest rodzaj właśnie męski. I kobieta nazywana jest właśnie mądrością. Chochma. Chociaż jest to rodzaj właśnie żeńs, rodzaj męski. Tu jest też takie nowum doktora adresuje swoje pouczenia do młodego, młodego właśnie mężczyzny, aby z nią, z nią właśnie przebywał. Ta mądrość zaprasza. I tak dla przykładu mamy właśnie pierwszy rozdział 1.20. Mądrość woła na ulicach, na placach swój głos podnosi, nawołując na drogach Zgiełkowych w bramach miejskich przemawia. Dokąd naiwni mają kochać naiwność? Szydercy pragnąć szyderstwa, a nie mądrzy pogardzać poznaniem. Powróćcie do moich napomnień. Udzielę wam ducha mojego. Nauczę was moich zaleceń, ponieważ wołam, a wy nie dbaliście. Podałam rękę, ale nikt nie zważał. Gardziliście każdą moją radą, nie chcieliście moich upomnień i waszą, klę waszą klęską się wstydzę. Zadrwię, gdy nadejdzie wasz przestrach, gdy strach naciągnie jak burza, a wasze nieszczęście jak wicher, gdy spotka was ucisk i boleść. Wtedy będą mnie prosić, a nie odpowiem. Będą mnie szukać, a mnie nie znajdą. Za to, że wiedzą wzgardzili i znienawidzili znienawi bojaźń Pańską i nie poszli za moimi radami. Wzgardzili całym moim napomnieniem, spożyją owoce swej drogi. Nasycą się swymi planami, bo odstępstwo prostaków ich uśmierci, bezmyślność niemądrych ich zgubi. Kto mnie słucha, spokój osiągnie, bezpieczny, bez obawy, nieszczęścia mądrość, która zaprasza, żeby właśnie z nią przebywać. I tu jest właśnie w rodzaju, właśnie jako, przedstawiona jako kobieta, jako właśnie, która woła. I to jest jeden przykład. Potem jest ten dłuższy przykład w ósmym rozdziale mamy. Tu jest ten pierwszy właśnie, od 21 pierwszy rozdział 20 do, do 30 właśnie trzeciego wiersza, czyli do końca pierwszego rozdziału. Potem drugi jest przykład, o którym jeszcze powrócimy, to jest ósmy rozdział. Również jest mądrość, bardzo ciekawy, jako też przedstawione jako kobieta, jako właśnie rodzaj żeński. I to jeszcze teraz powrócimy tak i potem jeszcze jest, kolejny jest i mówienie jest właśnie z nią, używa się zaimków właśnie żeńskich. W rybańskim jest właśnie żeński, żeń, męski, żeński też i jest to jest drugi i trzeci jest, czyli to jest dłuższy, bo to jest ósmy rozdział, cały ósmy rozdział o tym jest. Mądrość jako właśnie przedstawiona jako w rodzaju właśnie żeńskim kobieta. I jest jeszcze w dziewiątym rozdziale po tym, w tej pierwszej części. 9, 1, 6 zaraz. I mądrość zbudowała sobie dom, właśnie wyciosała siedem kolumn, zaprasza na ucztę. To są trzy takie te wielkie teksty, które pokazują jako właśnie mądrość, jako właśnie, yy, jako kobieta. Ale w tej, w tej okazji jest przerywnik potem na końcu tej i od dziewiątego rozdziału do, dziewiąty rozdziału, trzynasty wiersz, Potem właśnie do końca, 13-18, jest mądrość, ale jest głupia. Pokazana właśnie pani yy, jako właśnie jako kobie, znaczy chodzi o kobieta, przedstawiona jest jako właśnie głupota. Czyli to wszystko jest w rodzaju też żeńskim. To jest właśnie te trzy pierwsze są mądrości odnoszące się właśnie kobieta i potem jest Kończy się ten, ten pierwsza część, yy, dziewiąty rozdział od 13 Kobieta, głupota jest podniesiona i głupota mamy z dużej litery. Jak, tak samo jak mądrość mamy z dużej litery, także głupota tu mamy z dużej litery. Widać, że będzie między nimi rywalizacja w tej księdze między jedną a drugą kobietą mądrość z dużej litery i głupota z dużej litery. podać się ciekawie, co tam właśnie, jak to się skończy. I, i często te, te... Jest, nie chodzimy o 9.13. Tak, jak? Tak, tak, tak, Raczej tak, mhm. tu jest dużo, chociaż tu wszędzie jest dużo. Jam, na przykład weźmy 9, 8, 12. Jam mądrość. 8, 12. Tak. Tak, jako, jako po prostu przekazana personifikacja. Tu chodzi o personalizację, o tym powiemy dojdziemy do tej personifikacji, trzeba poczekać trochę, zobaczymy jak to właśnie z dużej tery. Mądrość, kobieta właśnie, to jest po angielsku właśnie przedstawia umen to jest wisdom, a z drugiej strony folly I, i jest to, opisują. I w tej pierwszej części mamy takie typowe, te jak powiedziałam to są mowy, nie? To przysłowia są bardziej w takim dłuższym kontekście, tak jak Właśnie ósmy rozdział, widzimy ten, no, kobieta właśnie mądrość, czy kobieta głupota. Jest po kilka, nawet kilkanaście, kilkadziesiąt wierszy, jest cała taka mowa. I ta mowa rozpoczyna się od exordium, tak to już taki terminologia też, jak się używa właśnie w, w, w klasycznych, badając właśnie Biblię, exordium, czyli wstęp. Rozpoczyna się od tego wstępu, exordium, zawsze jest, które, exordium, zawiera, jest przewoływaniem, żeby słuchać, żeby właśnie zwrócić uwagę, żeby wytężyć swój słuch, przygotować się na coś. Jest takim zaproszeniem zawsze, egzordium, która jest często razem z pewną motywacją już, tak? I jest właśnie to i z motywacją, czyli zachęta, słuchaj, Uważnie przygotuj się na koniucha i potem będzie motywacja, bo osiągniesz coś, co ci się przyda, co dla ciebie będzie potrzebne, jest zawsze motywacja. To jest w tym wstępie, exordium. Potem jest dłuższy fragment, to jest lekcja, czyli taka pouczenie, które się udziela poprzez nasze nauczanie. Jest ta cała, można powiedzieć, wywód, lekcja. Pokazuje właśnie dobre, złe strony pewnego, aspekty pewnego pewnej rzeczy. I oczywiście kończy się konkluzją, która powraca do, do też do nauczania i przeważnie w konkluzji są opisane konsekwencje, jeżeli się słucha albo nie słucha w konkluzji. Jeżeli nie będziesz słuchał, to jeżeli usłuchasz, to osiągniesz. I tak są zbudowane te właśnie, dlatego jak czytamy te fragmenty, musimy się przygotować na taki zamysł właśnie, czytać te poszczególne mowy całości, żeby spojrzeć, właśnie tu jest początek tego egzordium, i potem jest lekcja, rozwinięcie i na końcu jest właśnie podsumowanie, konkluzja. Czyli takie fragmentarycznie trzeba rozróżnić te poszczególne mowy. Natomiast właśnie dla przykładu, właśnie weźmiemy to drugą, drugi właśnie rozdział. W drugim rozdziale jest, jest to, jest ten no właśnie taki przykład też klasyczny, kiedy jest, najpierw jest zawołanie Mój Synu 2.1. Potem mamy y, wołanie, żeby, żeby właśnie, y, żeby uważał. Mój Synu, jeżeli słowa me przyjmiesz, zachowasz u siebie nakazy, ku mądrości nachylisz swe ucho, ku roztropności skłonisz swe serce, tak, jeśli wezwiesz rozsądek, donośnie przywołasz roztropność. Jeśli szukać jej poczniesz jak srebra i pragnieć jej będziesz jak skarbów, to bojaźń Pańską zrozumiesz. I tu jest pierwsza właśnie motywacja też. Zrozumiesz, na czym jest polega właśnie bojaźń Pańska. Yy, osiągniesz poznanie właśnie Boga. I potem jest rozwinięcie, bo, bo Pan udziela mądrości, z Jego ust wiedza, roztropność. I potem jest właśnie cała ta nauka i kończy się y, konkluzją. Od, y, y, potem jest y, 20-22, i potem jest konkluzja, aby prawi, albowiem mówi prawi, posiądą ziemię. Tam on uczy, jak być człowiekiem prawym w życiu, wiernym, w tej lekcji i w dwudziestym wierszu mówi abyś, y, abyś szedł drogą ludzi dobrych, trzymał się ścieżek prawych, albowiem prawi posiądą ziemię. Takie są konsekwencje słuchania. I mówi Nienaganni będą na niej zachowani bezbożnych wygładzą z ziemi, z korzeniami wyrwą wiarołomnych. To, co mówi Pan Jezus trochę nam przyjął, taki, taki sąd właśnie, tak jak jest w języku często właśnie zapłata, czyli zapłata ma dwa znaczenia. Będzie dla jednych nagrodą, a dla drugich będzie karą. Czekał właśnie na końcu właśnie, że jest, jeżeli prawi, posiądą ziemię. To mi przypomina błogosławieństwa Pana Jezusa jak właśnie słuchamy błogosławieństw, albowiem oni będą nazwani nami bożymi, albowiem oni posiądą na własną ziemię, albowiem oni właśnie y, to wszystko jest, też przypomina właśnie tą mądrość, którą potem mówi Pan Jezus, jakie są konsekwencje tego. Nie są puste słowa, ale obietnica Boża, którą, którą właśnie ukazują księgi też mądrościowe. Czyli taki widzimy na przykładzie tego drugiego rozdziału. Jest ta właśnie inw ten, inwokacja, egzordium, zachęta, motywacja, aby słuchać, nauczyć się tej bojaźni pańskiej. Potem przykłady właśnie jak postępować i na końcu posiądziesz, właśnie prawi posiądą ziemię. Dla przykładu jeszcze tu jest na przykład siódmy rozdział również jest takie właśnie egzordium, chociaż tutaj nie mamy właśnie, w naszym jest, nie wiem, jak u mnie na przykład jest wznowienie przemowy ojcowskiej. Jest, rozpoczyna się na przykład 6.20. Strzeż mój synu nakazu ojca. Nie gardź pouczenie matki, też powtarza to. Czyli widzimy to egzordium, ale w siódmym na przykład 7.1. Powinno być już, jest nowe też pouczenie. W zasadzie powinno być nowy nagłówek, można by dać, chociaż pewnie chyba nie ma akurat tam. Chyba jest ciągiem, nie wiem jak tam. Jest ciągiem, nie, nie ma nagłówka nowego, nie? 7-1. Nie, jest już Wierność ma tu na przykład nie ma nagłówka. tym jest akurat. Mhm. A tutaj tylko przemowy i jest ciągiem, na przykład w tym jest. Dlatego tu mi się daje poprawniej. Wtedy na który by się przydał. Tu nie mam przykład tej Biblii, tysiąc, Biblii Jerozolimskiej. Bo tu też się rozpoczyna od 7.1. Synu mój, przestrzegaj słów moich. Moje nakazy przechowuj u siebie. Nakazów mych strzeż, abyś żył. I to jest motywacja. Abyś żył mych uwag, jak źrenicy oka, przymocuje sobie do palca, na tablicy serca je wypisz. Tego to przypomina właśnie, jak Żydzi właśnie mieli ten yy, filakterię i przekazanie właśnie przed oczyma, przekazanie właśnie miłości Boga bliźniego, szema Izrael, słucha Izraelu. I tu jest właśnie przywiąz sobie, przypasz, taki widzimy, to jest też, tu jest to pierwsze, na tablicy serca je wypisz. Właśnie nie tylko przymierze, ale tablica serca. Mów do mądrości. Ma siostro, z dużej litery. Pojawia się właśnie siostra. Przyjacielem nazywaj rozsądek, ale mądrość jest, mówi, moja siostro. Do mądrości, z dużej litery. Tu jest właśnie jako personifikacja. Do mądrości mów. I to jest jeden, pięć, to jest właśnie, by, abyś się ustrzegł przed cudzą żoną, przed obcą, co mowę ma gładką. To jest już motywacja w tym egzordium, właśnie przestroga przed tym. Słuchaj, co Ci powiem i abyś właśnie nie wpadł w sidła, w cudzej żony i przed obcą, co mowę ma gładką. I potem opisuje to właśnie, jak ona działa, ta kobieta właśnie podstępna. Tu jest mądrość siostra, widzimy, a z drugiej strony jest kobieta cudzołożna, przedstawiona potem w jakiej zastawiała pułapkę, sidła na, na właśnie na ulicach, tutaj na młodzieńca, mówi nierozumnego i na chłopca niedoświadczonego i to jest ten i Przez okno swojego domu spoza kraty się przyglądałem, bo to on zobaczył, jak na ulicy chodzi sobie ta kobieta. Ujrzałem wśród niedoświadczonych, rozpoznałem między chłopcami młodzieńca nierozumnego. Przechodził ulicą obok narożnika. napisuje, opisuje to, co on patrzy nie na tego innego. Pisze, widzimy, pisze z doświadczenia, patrząc na to, na, a oto kobieta wychodzi naprzeciw, on patrzy przez okno i widzi tą scenę i opisuje tą scenę właśnie za kraty swojego okna. I to z od szóstego rozdziału rozpoczyna się ta właśnie akcja, czyli to cała lekcja, nauczanie, po tym egzordium, wstępie, przez strogo właśnie uważnym słuchaniem, zachętą i tu jest opisana właśnie masz, to właśnie tak to wygląda. I od szóstego wiersza do dwudziestego trzeciego jest ta. Właśnie cała ta. Opisane jest. Przechodzi obok narożnika o zmroku, o późnej godzinie. Wychodzi naprzeciw. Stój nierządnicy. Podniecona, nieopanowana. Nie ustoi w domu jej noga. Chwyciła go i obejmie. Z bezczelną miną doń mówi. Miałam złożyć ofiarę biesiadną, dziś dopełniłam swych ślubów. Wysza naprzeciw Tobie, zaczęłam Cię szukać, znalazłam. Kilimem swe łoże usłałam, kobiercem wzorzystym z Egiptu. Łoże swe mirą. skopiłam aloesem, cynamonem. Chodźmy, pijmy, rozkosz do rana, wzajemną miłością się cieszmy. Bo męża w domu nie ma, udał się w drogę daleką. Wór pieniędzy zabrał z sobą, ma wrócić o pełni księżyca. Omamiła go długą mową, pochlebstwem swych ust go uwiodła. Podążył za nią niezwłocznie, jak wół, co idzie na rzeź, jak spętany głupiec do chłosty. I tu jest do 23 jeszcze. Aż mu strzała przeszyje wątrobę, jak wróbel, co wpada w sidło, nieświadomy, że idzie o życie. Właśnie przestrzega, właśnie chcesz zachować życie. Właśnie tutaj jest, na początku było powiedzieć, żeby żył. A tak właśnie tracisz, mówisz, życie nawet. I 24 jest podsumowaniem całej tej właśnie lekcji. Więc teraz, synowie, słuchajcie, zważcie na słowa moich ust. Niech serce Twe ku jej drogom nie zbacza. Nie błąkaj się po jej ścieżkach, bo wielu zranionych straciła a wszystkich możnych zabiła, jej dom to drogi do szeolu, co w podwoje śmierci prowadzą". To jest powiedziane życie, chcesz żyć, a tutaj będziesz miał właśnie szeol. Prowadzą w podwoje śmierci jej drogi. To jest właśnie konkluzja całego tego. Widzimy ta lekcja, którą daje, daje właśnie akurat tutaj też kobieta, nie? Dzisiaj, dzisiaj będzie więcej o kobietach, przepraszam, może z tym raz o mężczyznach, ale dzisiaj właśnie temat y, o kobietach. I jest, y, czyli dosyć jasny jest przekaz. Natomiast od dam te, te dwa przykłady właśnie, drugi akurat y, rozdział i, i rozdział to właśnie siódmy, tam jest, mówi, mówi, oj, mówi ojciec, a tu mówi właśnie y, kobieta można powiedzieć, tu akurat nie jest nazwana z dużej głupota, ale jako cudzołożna. I chodzi o życie. Życie albo śmierć. I, i to jest od dziesiątego rozdziału. Natomiast potem jest, bo tu jest, tak powiedziałem, dziewiątym jest jeszcze ta kobieta głupota ukazana. I od dziesiątego rozdziału potem już następują te krótkie przypowieści. Hmm, czy tu przykład tych dłuższych akurat tutaj i one tam są krótsze, czyli powiedziane, jak tam nazywają właśnie, nazywają to po angielsku bicola, tricola, czy tam właśnie kola właśnie nazywają, kolon, tłumaczymy na język polski. E, takie nazwy mają to, czyli potem od 10 rozdziału będziemy już te typowe przysłowia, takie jak w naszym rozumieniu, byśmy się spodziewali, chociaż pamiętajmy, że maszal to jest opowiadanie mądrościowe które przekazuje w formie właśnie bajki czy jakieś zagadki dłuższej jakiejś formie. A Od 10 przygotujmy się wtedy na krótsze sentencje. Nie będzie już takich rozbudowanych jak 19 Zbudowane właśnie i to chociaż potem się kończą jeszcze na końcu są takie dłuższe mowy w 30 właśnie rozdziale bo to jest Agura, Lemuela jak mówiliśmy właśnie, to pokazywaliśmy za Jordanem gdzieś, tutaj Arabia czy Moab, tamte strony Massa, Meriba, to te są też 30, 31 rozdział, dodatek tych mów dłuższych, które podobne mają trochę charakter właśnie do tych początkowych 1.9. Też są właśnie i, czyli można powiedzieć, że ja na przykład dla przykładu, tak się rozpoczyna, na przykład 10, jak otworzymy od razu, to jest taki. Jest od razu podwójne właśnie przysłowia Salomona. Znowu się zaczyna na 101, mądry syn jest radością Ojca. Zmartwieniem dla matki syn niemądry. I to jest tak zwane po tym po angielsku nazywają bicola, czyli taki podwójny kolon. I i często takie będą, już się rozpoczyna właśnie inny, inny styl. Teraz przejdźmy po takim krótkim wstępie, że zobaczyliśmy, jak to właśnie czytać, te przysłowia właśnie dłuższe, ze wstępem, z zakończeniem, z lekcją, żeby medytować w ten sposób. Przysłowie, a potem od 10 rozdziału są trudniej, bo to są w zasadzie fragmenty, sentencje, i już każda jest, można powiedzieć, bo oddzielnie mogła funkcjonować. A w ten jeden dziewięć są wspólne. I teraz chciałbym podać kilka takich ważnych, wrócić do pierwszego rozdziału i do prologu. tytuł ogólny, który nas zachęca do właśnie do czytania składa się z wielu czasowników i wielu też rzeczowników, które opisują mądrość i będą jej synonimami. I rozpoczyna się od takiego kluczowego słowa na np. jada, poznać, poznanie właśnie. Chociaż to słowo jada jest używane też np. Księdze Rodzaju w czwartym, że Adam poznał Ewę. Chodzi także właśnie w pewnym kontekście też Chodzi o relacje, też relacje właśnie na przykład seksualną. Poznanie właśnie też ma w kontekście, akurat tu jada. Poznanie, właśnie to będzie kluczowym tematem, poznanie będzie chochma, czyli mądrość będzie się pojawiało często. To jest kluczowe właśnie mądrość, chochma. Ale będzie też drugim kluczowym słowem, o którym zaraz mówimy, które się pojawia w Księdze Przysłów, musar. Musar tłumaczymy jako karcenie, a zaraz pokażemy, że to wcale tak może by było innym słowem, to przetłumaczyć, niż karcenie, musar, czyli jest poznać, mądrość, karcenie, potem jest bin, to jest zrozumienie, bin w zasadzie to jest rozsądzać coś w języku hebrajskim, czyli rozumieć, starać się poznać, zrozumienie, rozsądzać zdobyć tą możliwość rozsądzania, właśnie bin, zrozumienia pewnych rzeczy. I właśnie będzie bin, bina, nawet będzie y, zrozumieć, zrozumienie, będzie takie, taki idiom się będzie pojawiał tutaj, zrozumieć, zrozumienie. Będzie właśnie bin, bina. To jest pierwsze słowo, czyli poznać, czasownik się często pojawiał. A drugim będzie się pojawiał słowo lakach, to jest też czasownik, znaczy nabyć, dosłownie wziąć. Pan Jezus na przykład wziął chleb, właśnie lakach, to jest brać i brać, właśnie nabyć i też będzie właśnie brać do siebie musar, to karcenie, będzie brać karcenie, brać będzie też sakal, czyli ten rozsądek, czy cedek, tak jak Cadikim, to tłumaczymy jako sprawiedliwość. Miałem tak ogólnie, bo chodzi o pewne postępowanie. Cadik, który właśnie przestrzega przykazań. Też brać cedek, sprawiedliwość, ale też brać, słucham, mądrość. Hoch ma mądrość. I na przykład też będzie słowo miszpat. To jest też takie słowo, jak istora, obok miszpat, Miszpat jest potrzebne, żeby osądzać torę. Jeżeli mamy przykazania tory, to Miszpat jest potrzebny, żeby osądzać, właśnie jak to przykazanie teraz wykonywać. Miszpat, osąd, dokonywać. Zaraz to, to ja tylko, a, na ogólnie mówię, zaraz to pokażę wszystko na zjeżdżeniu, oglądam te terminy, tylko, które są. Właśnie nabyć, widzimy karcenie, musar, nabyć rozsądek, sakal, nabyć cedek. To sprawiedliwość, miszpat, czyli ten osąd, jak ma się postępować, ale też yy, meszarim będzie, a to jest od słowa jasar, a jasar się pojawia jako słowo prawy, człowiek, który żyje w sposób prawy, prawość, jasar będzie też pojawiało się, nabyć prawość, I to jasar, na przykład święty Józef określany można powiedzieć słowem był jasar, był człowiekiem prawym, sprawiedliwym. Właśnie był prawym i sprawiedliwym. Był Cedek i Jasar, święty Józef. Sprawiedliwy i prawy. Nabyć to właśnie drogę. Nabyć to, można powiedzieć, tak jakby kupowanie. Też to na lakach, też znaczy nabywanie, można powiedzieć, nawet właśnie tak jak coś kupujemy, też staramy się właśnie nabyć tą mądrość, czyli to wymaga naszego czasu. Także funduszy wszystkiego, czy to nabywanie wymaga naszej całej, całego właśnie naszych można powiedzieć źródeł, znaczy co mamy, yy, co posiadamy, żeby nabyć to, żeby chodzi czas i chodzi jakieś i, i talenty i, i fundusze, żeby właśnie nabyć mądrość. Lakach, tak jak coś się kupuje. Jeddy właśnie ten Lakach, czyli Nabywać, brać, to kolejnym słowem jest, które by się pojawiał czasownikiem, natan. A natan to jest dar, dawać, czyli dać, obdarzyć. I to będzie już od Boga. Czyli Pan Bóg natan obdarzy, da, i jest powiedziane właśnie prostaczków, prostaczków. Chociaż to słowo prostaczek jest bardzo mylne, bo to słowo też w języku hebrajskim znaczy po prostu niedoświadczony. Młody taki, niedoświadczony. Mówię prostak, nie? Simple minded, tak po angielsku jest. Czyli otwarty ma umysł, tak jak małe dziecko. Simple mind, otwarty, czysty umysł. Był taki film nawet właśnie. Czysty umysł. Otwarty właśnie. Yy, I. Czyli niedoświadczony nie, słowo prostaczek, prostak się daje, że, że nie jest dobrym obnasy czasy obecne. Może kiedyś funkcjonowało lepiej, a teraz chodzi o niedoświadczony, ale z drugiej strony otwarty umysł. Gotowy tak jak małe dziecko jest ciekawe, z prostolinijne właśnie, ale i też otwarte właśnie jest. Chce coś poznawać, jest zafascynowany, interesuje się, pyta, szuka. To jest, dlatego to jest to, nie jak się jak małe dzieci. Nie właśnie chodzi jak prostaczek, tylko właśnie to w takim tym kontekście. Niedoświadczony, właśnie ciągle przed Panem Bogiem jesteśmy niedoświadczeni. Najgorzej, jak ktoś uważa, że już jest doświadczony, zjadł wszystkie rozumy i już buduje po swojemu. Cały czas jesteśmy w tej pozycji, w tej pozycji właśnie, to słowo złe prostaczek, właśnie tych niedoświadczonych, otwarty umysł. Gotowość poznania, właśnie cały czas, tak jak dzieci wobec Pana Boga zafascynowani, szukający, pytający, interesujący się. I właśnie tu jest, że tych niedoświadczonych Pan Bóg obdarzy, mówi arma. A arma to jest spryt, przebiegłość. Wąż, który był w ogrodzie Eden, był Arum, był właśnie przebiegły, wiedział co zrobić jak właśnie zniszczyć człowieka. I tu Pan Bóg też obdarzy arma, sprytem, przebiegłością, ale w tym sensie dobrym, że będziemy mogli niedoświadczeni właśnie przewidzieć pewne rzeczy. Pan Bóg nam da jakąś taką mądrość, że tak mądrość innym, tu jest słowo użyte właśnie spryt, przebiegłość. Widzimy synonim też mądrości, która jest darem Pana Boga arma. Tak samo ten wąż miał arma, które były również darem Pana Boga, bo Pan Bóg stworzył istoty widzialne, niewidzialne, obdarzył właśnie rozumem, wolną wolą, arma, też dał arum, tamten był wąż i spryt przebiegłość. Był najbardziej przebiegły ze wszystkich zwierząt, które Pan Bóg stworzył. Otrzymał ten dar od Pana Boga. I dlatego jest powiedziane, że właśnie potem jest ten prostaczek, niedoświadczony jest na ar, chłopiec. Właśnie otrzyma wiedzę i otrzyma też dosłownie mizma, czyli planowanie, planowanie i rozwagę. Po takich wstępie wiem, że jest też jeszcze kolejne słowo, przepraszam, nie skończyłem, bo jeszcze jest ważne słowo słuchać, które się pojawi. Mądry zawsze słucha, to jest kolejny czasownik, Pan Bóg obdarza, a mądry słucha, słuchać. I kolejny czasownik, który będzie to jasaf, od tego jest Józef, gromadzić. Właśnie będzie gromadził te Boże skarby, jasaf, Tak jak Józef Jasaw, Józef zgromadził w Egipcie swoich braci wokół siebie, w tej Bożej także planie mądrości ocalił właśnie Pan Bóg poprzez Józefa, swo jego braci. I tu jest to jasaw też bardzo ważne właśnie gromadzić. Gromadzić naukę nieustannie właśnie. Poznanie, wiedzę, naukę. Nieustannie gromadzić, zbierać, gotowość. I no, potem jeszcze jest, wreszcie pojawia słowo kana. Tak jak kana galilejska, podobnie to brzmi nie wiadomo, że od tego pochodzi. Kana znaczy nabywać, tak jak la to znaczy kupować dosłownie, czyli nabywać i jest bardzo ciekawe, bo potem będzie, jest w języku tu hebrajskim, y, to jest tarbulot, a to tarbulot to są dobre rady, przewodnik. Czyli człowiek po prostu nabywa taki, jak po angielsku mówią, guidance i guide, że idzie przez to życie właśnie, nabywa to u Pana Boga. I to jest też, mówi na właśnie nabyje, roztropny, rozmyślający, nabywa właśnie taki przewodnik pełnych dobrych rad, któremu posłużą właśnie w życiu. I czyli na, w ten sposób, mówimy się, chociaż to tłumaczone jest, tak bulot dobre rady, przewodnik tłumaczony jest jako umiejętność biegłość, czyli stanie się umiejętny, można powiedzieć dar umiejętności, otrzyma i biegłości wtedy w tym wszystkim, w różnych sytuacjach dojdzie do takiego, że będzie właśnie umiejętny, biegły, bo ma ten zasób dobrych rad, właśnie ten przewodnik Boży, który nakupił, można być kana właśnie, zakupił od, od, właśnie, od tej Bożej mądrości. I dlatego jest potem bardzo ciekawe, bo w tym wszystkim jest tak łatwo, bo, powiem, żeby pojąć bo to będzie pojąć maszal, czyli pojąć te przysłowia, zrozumieć przysłowia, zrozumieć także właśnie to słowo myśmy kiedyś melica, czyli aluzję. Trzeba mieć zrozumieć przysłowia, zrozumieć aluzję. Zrozumieć też mówi chochma, czyli słowa tej mądrości, ale zrozumieć też hida, zagadki. Czyli życie jest, przemieszane wszystkich, ale to jest maszal, właśnie to jest to przysłowie, melca, to jest aluzja, bo życie jest pełno aluzji. Człowiek na przykład mówi aluzjami, zrozumieć aluzję. Co Pan do mnie, Pan Bóg mówi poprzez tą aluzję? Pan Bóg jakieś właśnie, ukazuje jakiś obraz, przemawia do mnie. Tego dał nam dał rozumu, żeby rozeznać tą aluzję. Co to właśnie jest. I też słowa mądrości rozeznać, hochma, ale też zagadki mówi, hida. Właśnie rozez... Jaka to zagadka? Co Pan Bóg do mnie mówi? Co Pan Bóg o do mnie chce, pragnie? I człowiek mądry na to się wszystko przygotowuje. Właśnie po tym, tak wyposażony przez Pana Boga, tymi darami, może właśnie rozwiązywać te przysłowia, aluzje, słowa mądrości i zagadki, które są też w życiu które dlaczego jest właśnie tak, a nie właśnie jak ja bym chciał, te zagadki. I kończy się to właśnie, bojaźń pańska początkiem mądrości. Od tego się zaczyna właśnie. Ale głupcy mówi, nazywa się ich ewil, po, po hebrajsku, gardzą, bus. Jest użyte bardzo mocne słowo, nas też odrzucają, ale w języku hebrajskim bus, znaczy gardzić, pogardzać mieć właśnie takie, odrzucać to, to nie jest tylko tak odrzucać, ale to z pogardą, gardzą właśnie, gardzą, chochma, czyli mądrością i musar, i karceniem. Po takim wstępie, może trochę skomplikowanym, ale teraz spróbujmy zobaczyć właśnie ten, tak? Szema, szema, tak, słuchać, szema, szema Izrael. Dużo tych właśnie słów. Tutaj czasowniku widzimy, jak to jest naładowane właśnie treścią, tych właśnie y, trzeba przygotować. Ile trzeba wysiłku też włożyć, żeby człowiek właśnie wewnętrznie y, to przyjął. I przysłowia Salomona, syna Dawida, króla w Izraelu, aby poznać mądrość, czyli chochma i karność, musara. Aby zrozumieć bina, bin, dosłownie słowa rozsądku, bin, bina, zrozumieć, zrozumienie. Tu jest e, powiedziane zrozumieć słowa rozsądku, zrozumieć, właśnie ten rozsądzanie, zrozumieć, zrozumienie, aby zdobyć karny, musar, właśnie rozsądek. Karny, musar znowu, aby zdobyć też sprawiedliwość, rzetelność i prawość, jasar, tak jak Józef był człowiekiem sprawiedliwym, i prawym, aby prostaczkom udzielić rozwagi. No właśnie, tu jest też postaczką. Mówiłem o tym prostaczku, że to jest bardziej nieumiejętny, który jest y, niedoświadczony, ale też ma otwarty właśnie umysł. Y, udzielić rozwagi. Tu jest takie to słowo bardziej bym wziął, bo to jest ta rozwaga jest, tak jak też wspomniałem, właśnie arma, czyli chodzi o tą przebiegłość, tak jak węża tego, tego wyraju. W, w, w żeby do celu dojść, musiał właśnie planować, był właśnie, miał przebiegły, był sprytny. Spryt, przebiegłość jest czymś pozytywnym. To, o co mówi nad Pan Jezus, bądźcie właśnie czyści jak gołębie, a sprytni przebiegli jak węże właśnie arma, przebiegłość, tak jak wąż, żeby dochodzić do, do celu. I to jest, to jest właśnie um, prostaczkom udzielić tym niedoświadczonym arma, a młodym właśnie Nar, na taki widać chłopiec, tak jak ten prostaczek, ten niedoświadczony, to dziecko, młody na trzyma właśnie chochma, i, I tu jest i roztropność. Pamiętam to słowo roztropność jakie było użyte. Yy, a mm, aha. ciekawe też bo to słowo jest użyte roztropność jako właśnie też mizma. A mizma to znaczy też właśnie planowanie rozwaga. Czyli to jakie są synonimy bo akurat mamy tłumaczone prostaczką udzielić rozwagi a młodym wiedzy i roztropności a dochodzi też planów kwestii planowania właśnie, że planować. Chodzi o przebiegłość, spryt, żeby dojść do, do celu. I potem jest mądry, słuchając, pomnoży wiedzę właśnie. On właśnie, jasaf, zgromadzi wiedzę. Rozumny biegłości nabędzie. I ta biegłość, tak jak powiedzieliśmy, to jest to, ten guidance, ten właśnie ten przewodnik, te dobre rady, które zbieramy i staje się przewodnikiem na nasze życie. Stajemy się właśnie biegli i, i możemy właśnie żyć. W życiu łatwiej jest, aby i potem mówi, aby właśnie pojąć przysłowie. To, to właśnie to jest słowo, słowo jest maszal. Trudne zdanie, a trudne zdanie to mówiliśmy o tym słowie, to jest właśnie melica trudne i to znaczy aluzja, dosłownie można by tłumaczyć. Rozumieć aluzję. Nie chodzi o jakieś trudne, bo to jest tu, aluzja właśnie. Co to jest? Aluzja. Trudne zdanie można być taka właśnie też aluzja. I potem słowa męców, właśnie to jest to jest divre, y, tych hochma, hocham, hochma, męców i zagadki, właśnie hida, coś ukryte jest. Widzimy, trzeba się na to przygotować. I potem mówi, podstawą wiedzy jest wszystkiego dat poznania bojaźń pańska, lecz głupcy gardzą chochma mądrością i musar karceniem karnością". E, tak jakby spojrzeć, to ta księga ukazuje wiele celów, e, które powinniśmy osiągnąć dzięki jej studiowaniu. Tak na przykład taki wypis ktoś podał Przede pierwszym może być poznanie mądrości, na przykład, by nauczyć się działania mądrego. drugi może być poznanie karności. O tym do karności jeszcze powrócimy. Zrozumienie lub rozpoznanie, co to jest zrozumienie. Co to jest właśnie zrozumienie? Rozpoznać to. Nauka, umiejętność przyjmowania pouczeń, karceń, wiedzy. Czwarte, piąte, nauka. Rozwagi, roztropność. Szóste, pouczenie młodych, niedoświadczonych, nierozważnych. I to przypomina nam oczywiście yy, siedem uczynków miłosiernych względem duszy. Grzeszących, upominać, nieumiejętnych, pouczać, wątpiącym, dobrze, radzić. Strapionych potem pocieszać, potem krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych. Można powiedzieć, że to jest też takie dopełnienie w tradycji też Kościoła. Księga właśnie przysłów, mądrości właśnie. Co, co wychodzi z serca yy, i wewn wewnątrz. Teraz tak powrócimy do karcenia. To jest trochę dużo tego, ale to Spróbujemy sobie właśnie zobaczyć, jak jest karcenie dla przykładu. Jak się często pojawia w Księdze Przysłów. Na przykład pierwszy rozdział będzie 2, 3, 7 wiersze. Aby poznać mądrość i karność. Potem będzie w trzecim. Aby zdobyć karny rozsądek. Potem w siódmym wierszu. Podstawą wiedzy jest bojaść pańska, lecz głupcy odrzucają mądrość i karność. I potem ósmy też się zaczyna wiersz. Synu mój, słuchaj karcenia swego ojca. Nie odrzucaj pouczenia swej matki. Widzimy cztery razy już słowo musar. Występuje w pierwszym rozdziale. To jest typowa właśnie księga na tego słowa musar. Potem w drugim nie ma, ale w trzecim jest. Jak nabyć mądrości. 3,11. Karceniem pana nie gardź. Synu. Nie odrzucaj ze wstrętem strofowań. 3, 11. Potem będzie 4, 1. Słuchajcie, synowie karcenia ojca. Słuchajcie pilnie, by poznać rozsądek. W czwartym rozdziale. Potem w piątym. 12 i 23. 5, 12, 23. 5, 12. Mamy Powiesz, jakże nie cierpiałem karcenia, nie nadstawiałem ucha uczącym. I potem dwudziesty trzecie. Umrze z braku karności, pobłądzi z ogromu głupoty. No właśnie, na powrócimy. Tak, dlatego ja do powróciłem, się chciałem pokazać, jak to jest, to jest na Biblię Tysiąclecia, piąte wydanie i tam jak patrzymy, jest zawsze karcenie, musar I, i to jest właśnie piąty, 6.23, kolejny raz, 6.23 również mamy, bo lampą jest nakaz, światłem pouczenie, drogą do życia, upomnienie karcące, drogą do życia, upomnienie karcące. To jest 6, 6, 6, A 20. 3. Dobrze, 23, 6, 23 jest, jest, upomnienie karcące, a to wcześniejsze tłumaczenia są. No za, za właśnie, dlatego zastanowiłem się, czy to potem na przykład 722 również mamy, 722. Podążył za nią niezwłocznie, jak wół, co idzie na rzeź, jak spętany głupiec do chłosty. Tu jest akurat chłosty, tu jest do, do karcenia właśnie. Głupiec do, do chłosty, to jest w trochę innym kontekście już. 8.33, może ominąłem, ale 8.33 też będzie karcenie. Od wieków zostałam ustanowiona, od początków przed pradziejami ziemi. To chyba pomyliłem, nie napisałem w tym, a jak powiem, 3, 3. Pomyliłem. 8, 33, pomyliłem. 8,33. Słuchajcie przestrogi i bądźcie mądrzy, a nie odrzucajcie. Będzie 80 Karcenie moje nabądźcie, nie srebro, raczej wiedzę niż złoto najczystsze. To jest skarcenie. Widzimy o ósmym rozdziale. 10 również. 17 potem otworzymy. To już tej drugiej części. 10,17. Na drodze do życia, kto strzeże karności, kto gardzi naganą, błądzi na bezdrożach. Kto nie strzeże, karności. 12.1. Kto karność kocha, kocha i wiedzę. Kto nagany nie znosi, jest tępy. 13, 11 po Syn mądry słucha karcenia ojca. Szyderca nie słucha nagany. 1318. Kto gardzi karceniem, jest w biedzie i hańbie. Godzień czci, kto strzeże upomnień. I 8, po tym jeszcze 24 też tym. 13, 24. Nie kocha syna, kto rózgi, żałuje. Kocha go ten, kto w porę karci, eee, to jest 24, 24 tak, 4. na przykład potem rozdział też 15 będzie. Będzie tutaj aż kilka razy, 15, 5. Głupi gardzi karceniem ojca, kto naganny przyjmuje jest roztropny. Potem 15, 10 też. Dla ostępstwa od ścieżki surowe karcenie. Kto nagan nie znosi, umrze. 15,32. Kto gardzi karceniem, lekceważy swą duszę. Kto słucha upomnień, nabywa bystrości. Lekceważy swą duszę. 15, potem też 33. Bojaźń Pańska jest karną mądrością. Ktoś się pojawia ciekawy. Karną mądrością. Ciekawa właśnie definicja. 15, yy, 15, 33. Bojaźń Pańska jest karną mądrością. Pokora poprzedza szacunek. Potem 16, 22. Też się pojawi. Rozsądek źródłem życia tych, co go mają. Karcenie głupich jest głupotą. Karcenie głupich jest głupotą. I, I to jest potem 19, 20. Potem 17, 18, może, ale chyba nie ma. 19, 20 i 27. 19, 20. Posłuchaj rady, przyjmij pouczenie, abyś był mądry w przyszłości. To będzie przyjmij właśnie pouczenie. To będzie to musar, nie jako karcenie, ale jako pouczenie. Potem 19, 27. Zaprzestań, synu, słuchać karcenia, błądzić bez słów wiedzy. Zaprzestań synu tak, słuchając karcenia. Czyli coś zatrzymać się, słuchając karcenia, tak. I to jest 19 rozdział, 21, 22, 15. Też jeszcze dalej mamy. Jeszcze nie koniec, 22, 15. Też jest mowa o tym, to jest w sercu chłopca głupota się mieści, rózga karcąca i ją stamtąd wypędzi. Musar, rózga karcąca i ją stamtąd wypędzi, głupotę. 15, 22, potem 23, 23, już blisko końca tego karcenia. 20, nie sprzedawaj, nabywaj prawdę czy znaczy, to jest akurat trochę tłumaczenie, bo tam jest nie sprzedawaj tylko y, chodzi, że m, teraz, ale jest troszeczkę tak dziwnie jest przetłumaczone. Chodzi nabywaj prawdę, mądrość, karność i rozwagę. Y, teraz muszę zobaczyć tekst 7 oryginalny, bo tak to nie sprzedawaj troszeczkę tutaj y, bardziej gromać nabywaj. Pamiętam teraz, ale i ostatnie będzie 24 32, 24 32. Zwróciłem uwagę, spojrzałem, zobaczyłem i wyciągnąłem naukę. Yy, chyba tu pomyliłem. Yy, 24, 32. Chyba tu pomyliłem. Yy, nie pamiętam, ale tu może kłamstwa, już nie nie będę szukał, bo teraz zobaczyłem, wyciągnąłem, może wyciągnąłem naukę właśnie. Wyciągnąłem naukę, może być tak karcenie też. Właśnie wyciągnęłem, że poznałem właśnie Musar. Musiałem sprawdzić jeszcze. Czy widzimy, jak w tym tłumaczone jest cały czas jako musar. I czy zawsze musar, bo zobaczmy teraz, dla przykładu, nie będę innych ksiąg otwierał, ale na przykład dużo się pojawia w księdze Jeremiasza, bo w innych księgach tylko po razie. Na przykład, dla przykładu, tam powtórzone prawo, czy innych, nie chcę właśnie wszystkich poradać, czy Hioba się pojawia trzy razy w psalmie 50., Yy, pojawia się w Ezechiela, w piątym rozdziale yy, Ozeasza, w piątym rozdziale Sofoniasza, w trzecim rozdziale, ale Jeremiasza. Księga właśnie Jeremiasza, którą Państwo uśmieli, to słowo musar często występuje u Jeremiasza. I na początku właśnie 2,30. Yy, 2,30. Mamy Musar i jest, będzie powiedziane, że na próżno karałem synów waszych. Nie przyjęli te tego jako nauki. Prorocy stali wasi się pastwą waszego miecza, niby lwa siejącego z Na próżno karałem Musar, synów waszych. Właśnie nie przyjęli nauki. To karanie jest pouczeniem. Nie trzeba zrozumieć zaraz potem. 5 trzy, kolejny właśnie jest Jeremiasz. On jest bardzo właśnie blisko też to Musar. 5-3. Panie, y, czyż oczy Twoje nie są zwrócone ku temu co prawdziwe? Dotknąłeś ich klęską, nic sobie z tego nie robili, zagładą, nie chcieli przyjąć Musar. Pouczenia. Musar jest zgubiony. Chcieli przyjąć musar, pouczenia. I tu to słowo, właśnie, już mi się wydaje, dobrze udaje. Skamieniało ich oblicze bardziej niż skała. Iś, I nie nawrócili się. To dobrze, pięknie udaje, właśnie, to znaczy musar, Jeremiasz. Aż nie skamieniało ich oblicze. Nie chcieli przyjąć Bożych napomnień, pouczeń, bo musar. To nie jest tylko właśnie chłosta, karcenie, rózga, ale Boże pouczenie. I Jerzy dalej będzie to pokazywał. 7,28. 7,28. I powiesz im, to jest naród, który nie usłuchał głosu Pana, swego Boga i nie przyjął musar Pouczenia. Przepadła wierność, znikła z ich ust. Właśnie prorok boleje, że nie przyjęli tego Bożego pouczenia. Musar, przestrogi, Pan Bóg takich pouczał. Właśnie pokazywał, ćwiczył ich pewne właśnie próby, doświadczenia, że nie ozeznali różne aluzje, zagadki, które były właśnie mądrości. Nie poznali tego Musar, pouczenia. To jest 7,28, 10,8. Bo również bardzo ciekawe, właśnie z tym jest Musar, w porównaniu z Księgą Przysłów. 10,8. Wszyscy razem są głupi i nierozumni. Nauka pochodząca od bałwanów to drewno. Yy, głupi, i bezrozumni. Na, na, nauka pochodząca, właśnie, Musar. Pochodząca, może być muszę, muszę sprawdzić. To od bałwanów yy, to drewno. I tu jest też yy, głupi i bezrozumni. Są ci, którzy nie przyjmują musar, tego Bożego, właśnie Mlam karcenie. Bardzo negatywnie księdze przysłów. Jarek nasz dalej, przepraszam, to pomyliłem, bo to wziąłem dobrze. To jest 10, 8, tak. 17, 23. Jarek nasz dalej. To już tylko zostało 3, to już spokojnie. Może, możemy mówić, 17-23 ma również Jeremiasz. Ale oni nie słuchali, ani nakłonili ucha, lecz uczynili twardym kark, odmawiając posłuszeństwa i odrzucając musar. Widzimy, jakie są konsekwencje właśnie musar. Jeremiasz bardzo właśnie boleje, być płacze nad swoim narodem, modli się. Nie przyjęli od Boga musar. Tego pouczenia, i poszli, właśnie zagłada, i jest świadkiem właśnie zburzenia Jerozolimy, a przede wszystkim świątyni jerozolimskiej. Taka konsekwencja jest, jeżeli nie przyjmiemy Musar Bożego. I potem mówi 30:14, Jeremiasz dalej, właśnie to Musar. 30:14, będzie też księga, to jest pocieszenia lew w 14. Wszyscy, co Cię kochali, zapomnieli o Tobie, nie szukają już Ciebie, gdyż Cię dotknąłem tak, jak się rani wroga, surową karą, musar. Przez wielką Twą nieprawość pomnożyły się Twoje grzechy. Pan Bóg także mówi, musar dotknął właśnie ta, sam naród na siebie sprawdził tą klęskę, karę, zburzenie właśnie to, co się do Jerozolima i świątynia na buchon Największa właśnie klęska opisywana tego też są teraz nawet zburzenie Jerozolimy. Jest, są nawet te święta. nie Mamy też właśnie obchodzone jest lamentacje Jeremiasza. Czytane są podczas właśnie tego zburzenia Jerozolimy. I są właśnie ten płacz, lamentacje. Nie przyjęli mu Sara. I takie są konsekwencje i mówi Wszyscy, co Cię kochali, zapomnieli o Tobie, nie szukają Ciebie. Czyli widzimy, jak musar jest bardzo uczuciowo też połączona właśnie z sercem. Kochać Boga, szukać Boga, to także przyjąć musar, te napomnienia karcenia. I ostatnie będzie jeszcze dwa, 32-33, musar będzie obietnica, tu jest 32 yy, o przeszłości mówi 32, 33. Chyba tu pomyliłem 32, nie dobrze, nie dobrze, 32, 33, dobrze tutaj, 33. Tak, już teraz znajdę, dobrze, dobrze. A tak, obrócili się ode mnie, do mnie tyłem, nie twarzą. I mimo, że ich pouczałem niestrudzenie, nie chcieli usłuchać ani przyjąć musar, upomnienia. Odwrócili się do mnie tyłem, nie twarzą. Tak ktoś do kogoś mówi, a ktoś się nie zatrzyma, nie odwróci właśnie, żeby porozmawiać, posłuchać, tylko idzie dalej. I tak właśnie słucha tyłem i nie chce właśnie przyjąć, nie chce zasiąść do stołu, twarzą w twarz, tylko cały czas ucieka. Tyłem, nie twarzą się do mnie odwrócili, właśnie tyłem, nie słuchali, nie przyjęli mojego Musar, boleje właśnie prorok. I ostatni jest 35 13 y, 35 13 to jest ostatni, już będzie Musar. Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela, idź i mów do mężów judzkich i do mieszkańców Jerozolimy, czy nie przyjęliście Musar, wysłuchać mojego słowa wyrocznia pana nie przyjęliście właśnie musar wysłuchać mojego słowa czyli widzimy musar jest połączone właśnie ma wiele aspektów i ze słowem ze właśnie przede wszystkim słuchaniem z przymierzem też właśnie przede wszystkim można powiedzieć to właśnie słuchanie napomnień, przyjmowanie musar. To jest takie tylko krótkie pokazanie właśnie, że to jest nie tak łatwo to słowo musar zrozumieć, żeby nie, nie być, nie iść za intuicją, że jest tylko, tylko właśnie karcenie tego mieć to słowo musar w szerszym kontekście. Kochać Pana Boga, tak jak mówi Jeremiasz, właśnie miłować Boga, kochać, iść za Jego głosem, nie odwracać się plecami, ale twarzą. I czy słuchać napomnień, przestroga właśnie przed tym, dlatego to ma bardzo mocne konotacje, musar, jest połączone, widzimy, prowadzi nas potem do bojaźni. Było też tutaj akurat księdze przysłów karcące pouczenie właśnie, napomnienie, że Pan Bóg to musar czyni z miłości dla człowieka odkryć to musar w życiu. Tu przygotowałem jeszcze ten taki dłuższy wywód na temat właśnie, yy, tu jest, okazałem też po angielsku, woman, woman Wisdom and Woman Fully. O kobiecie mądrej i kobiecie głupiej teraz z, z właśnie w tym pierwszym 1.9 rozdziału. Może to czasu jeszcze możemy chyba zrobić, nie? Czy już? Tak, pytanie jeszcze. 14. Musiałem zobaczyć tekst oryginalnym, zaraz już otwieram szybko. Jeroniarz jest najbardziej, właśnie bliski Musar. On to przeżył, widzimy, może wyobrazić sobie tą, tą sytuację zburzenia Jerozolimy, właśnie, bo nie przyjęli Musar i konsekwencją mają, że jest niewola potem babilońska. Jeremiasz bardzo nad tym właśnie... Widzimy dlatego ta księga to Musar. Być może jest akurat, nie no wiadomo, że bliskie temu Księga Przysłów powstała, mówi się redakcja na piąty wiek. Jeremiasz też jest właśnie szósty wiek przed Chrystusem. piąty właśnie być może redakcja, zamknięcie, podobny czas, właśnie ten Musar. To jest Jeremiasz, tak? Jeremiasz było... Już my otwieramy. I kto jeszcze raz rozdział? 30, tak? 30 i 14. Wszyscy, co cię kochali, zapomnieli o tobie. Nie szukają już ciebie, gdyż cię, gdyż cię dotknąłem, tak jak się rani wroga surową karą. Przez wielką nieprawość pomnożyły się Twoje grzechy. Że dotknąłem y, Ciebie. Hmm. To słowo musar jest później. Przez y, wielką Twoją nieprawość pomnożyły się Twoje grzechy. Dotknąłem y, surową karą. Jest to słowo karą. Musar. Tak, jako jednego słowa. Tak. No właśnie surowa, chociaż nie dwa słowa są, przepraszam, jest, jest ach zari. Tak, zari będzie. Będzie, będzie, będzie drugie słowo. Dodane jest jeszcze surowa. Też musar kara oddzielnie. Tu jest jeszcze dodane właśnie surowa kara. Od, od, I dodatkowe słowo jest. I dlatego musarek będzie Państwo będą czytać, żeby mieć to właśnie wyobrażenie, jakie jest konsekwencje tego, jeżeli ktoś nie przyjmuje musara. Teraz kobieta, tak mówiliśmy o tych kobietach, właśnie pokazaliśmy wam te rozdziały. Pierwszy, że kobieta właśnie jako mądrość. Potem ten rozdział też ósmy, cała właśnie ósmy rozdział, 36 wierszy, bardzo ciekawy. I potem w rozdziale dziewiąty, początek, kobieta właśnie wisdom, mądrość, dużej litery. I potem będzie kobieta właśnie y, głupota. Tam się rozpoczyna, widzimy, ta akcja już nas prowadzi potem dziesiąty rozdział. Rywalizacja między właśnie kobieta mądrość i kobieta głupota. I y, obie się pojawiają w dziewiątym y, właśnie w, w pierwszym i w dziewiątym, yy, znaczy w tej pierwszej części właśnie 1.9, natomiast nie ma w tych rozdziałach 10.31, tam już nie będzie tych, tych właśnie kobieta mądrość, kobieta głupota. Te 1.9 mają, choć, chociaż na końcu się pojawi pochwała właśnie kobiety bardziej, ale to już w kontekście właśnie jako pani domu, tej mądrej, zarzucającej swojej, swojej e, swoją właśnie e, domostwem jest to mówiliśmy w dziewiątym rozdziale jest takie przerwanie bo nagle się pojawia właśnie z dużej litery kobieta głupota. Dochodzimy do dziewiątego rozdziału czyli nas można powiedzieć stawia nam taki w zapytaniu co wybiorę którą właśnie czy to właśnie tą kobietę czy tą kobietę bo tam jest jako właśnie ukazana jako kobieta. Co wybiorę? Yy, to też jest, używają to często feministki w tym właśnie kat mądrości, i potem wiadomo, to potem to jeszcze podsumujemy, bo tu jest ukazana właśnie jako mądrość, jako kobieta, nie? I jak to właśnie rozumieć? Czy Pan Bóg Chochma, tutaj jest Sofia, czy Pan Bóg jest. Czy chodzi patriarchat, matriarchat W Starym Testamencie te problemy także to jeden między innymi z argumentów jest księga właśnie przysłów. Wiadomo, że Pan Bóg nie ma płci. Pan Bóg jest Bogiem, ale stworzył mężczyznę i kobietę, albo kobietę i mężczyznę, to jest równolegle chodzi, i aby właśnie uczestniczyli w tym życiu Bożym, poprzez dar życia, dar potomstwa, błogosławieństwa, aby byli właśnie także tą Bożą mądrością. Stworzył mężczyznę i kobietę na obraz Boży. Dlatego Pan Bóg jest, nie można powiedzieć, że właśnie Pan Bóg jest, przyjmuje właśnie, Bóg jest Bogiem. I nie można powiedzieć, tak jak po angielsku mówił On czy Ona. Chociaż tu jest ukazana mądrość. Bardzo ciekawe właśnie takie tutaj jest ta światło w V wieku, że pojawia się mądrość jako właśnie kobieta. Takie zastanawiam, dlaczego tak się pojawia. Nagle tu jest patriarcha, tyle wieków i nagle tu jest takie przełamanie że mądrość właśnie Boża to kobieta. Może ukazaniem, tak sobie intuicyjnie czuję właśnie, że Pan Bóg ma też cechy właśnie męskie i cechy też matczyne, że w Panu Bogu to jest obecne jedno i drugie, że oni do tego może jakoś też dojrzewali też poprzez natchnienie, nie? poprzez otwarcie się na, na działanie właśnie łaski Bożej, tego ducha właśnie mądrości. I tu jest to właśnie ukazane Piąty wiek, bardzo ciekawe tu jest. jest dyskusja nad kobieta właśnie mądrość i kobieta głupota. Rozpoczyna się w zasadzie z Księgą Mądrości. To jest pierwszy taki, pierwszy piąty wiek, załóżmy, jeżeli koniec. I kobieta mądrość pojawia się właśnie w pierwszym rozdziale. I ona zaprasza, żeby z nią być, właśnie z nią razem przebywać, uczyć się tej mądrości. Że ukazana jest też, może, jako, jako właśnie w razie jako właśnie która poucza, która daje dobre rady, która nawet prorokuje, przewiduje, co będzie. Czy widzimy takie cechy, podejmuje ta dużej litery mądrość kobieta, to co może zadanie, można powiedzieć, to co było w Izraelu, właśnie, i proroków, i poetów, i, i nauczycieli, i dają dobre rady. Czy widzimy, obejmuje to właśnie ta mądrość, która była udzielona tym wszystkim, można powiedzieć, grupom poszczególnym, które mieli swoje zadania, misje. I ta mądrość w tym pierwszym rozdziale, te wszystkie funkcje pełni obejmuje całość tego, tych, można powiedzieć, zadań różnych, czy tak jak mówi się o instytucjach Izraela, pewnych właśnie także jej funkcjach. Natomiast w ósmym rozdziale jest bardzo ciekawe, bo to jest taki środek, tam jest już ta mądrość personifikowana, często jest pokazująca do stworzenia. Byłam na początku z Nim, On mnie stworzył jako pierwsze swoje dzieło. I poprzez właśnie ta, ta mądrość, właśnie niezwykłość, z dużej litery też, od początku byłam i grałam z Nim, byłam radością dla także przed Nim, tam jest właśnie tańcząc skacząc, właśnie radując się, byłam dla Niego rozkoszą, pokazuje właśnie ta mądrość, jaką daje radość i także wobec synów ludzkich i napełniła wszystkie dzieła. To jest też bardzo ciekawy właśnie ten rozdział ósmy, o tej mądrości. Widzimy taki przebłysk do Ducha Świętego, ale potem przychodzi Chrystus, który jest mądrością, ale mówi się, tu jest coś więcej niż mądrość Salomona. Przewyższa mądrość Salomona. Też jest bardzo takie ciekawe właśnie Chrystus. Niektórzy rozumieli, że to ta mądrość, która w ósmym rozdziale była, przychodzi właśnie w Chrystusie. I to jest urzeczywistnienie tego ósmego rozdziału. Chrystus z objawieniem właśnie, Jan powie, odblaskiem Bożej mądrości. Jest właśnie Syn, który na świat przychodzi. A możemy też jakoś Ducha Świętego w to włączyć. Wiadomo, to jest taki temat, temat taki dosyć, dynamiczny do interpretacji, ten ósmy rozdział szczególnie. I potem jest w dziewiątym rozdziale, jest, jest właśnie powiedziane o tej właśnie kobieta mądra, pierwsza część, a potem głupia, głupota. Tu jest, ona daje życie, ta pierwsza mądra, a ta druga głupota prowadzi do szeolu. Zabiera życie. Człowiek schodzi, kończy się tym właśnie ten dziewiąty, dziewiąty rozdział, czyli widzimy, że taka rywalizacja tego zachęca do wyboru tego, tak nazwijmy niedoświadczonego, niedoświadczonego czy nazywamy to prostaczkiem, tym, który staje przed tym wyborem, co właśnie, co wybrać, co wybierze właśnie, z którą chce, chce przebywać, z którą chce czerpać swoje życie, to ziemskie, tutaj właśnie z kim? I też jest ciekawe, bo ta mądrość yy, yy, też jest yy, w czwartym rozdziale. Jest pokazana właśnie też relacja. Czter, czwarty rozdział 4.1.9. To jest mądrość. Słuchajcie, synowie karcenia ojca, słuchajcie pilnie, by poznać rozsądek. Udzielam wam cennej nauki, nie gardzcie moim pouczeniem, bo ja byłem synem mego ojca, kochanym jedynakiem matki, a tymi słowami mnie pouczał. Niech przyjmie Twe serce me słowa, strzeż mych nakazów, a będziesz żył. Nabywaj mądrości, nabywaj rozsądku, nie zapominaj, yy, yy, nie zbaczaj od słów ust moich, nie garść nią. Właśnie nie garć nią też się pojawia właśnie, tu jest też, jest nie garć nią, a ciebie ocali, bo to jest akurat mądrość, to jest jako może y, ona, ale tu jest też ukochaj ją, a będzie cię strzegła. Postawą jest mądrość, zdobądź ją. Czyli widzimy tu takie, takie ciekawe też przerwanie w tym piątym, właśnie szóstym, nią, ją właśnie do niej odnosi się. Ją. Chociaż ojciec mówi, ale wskazuje na, nie na swoją właśnie jak gdyby matkę, tylko właśnie tą mądrość. Czy to się odnosi do matki, może pouczenia matki też, która jest taką też może mądrością, ale tu widzimy bardzo ciekawe właśnie, nie garć nią, a Ciebie ocali. Napominaj, nabywaj mądrość, ukochaj ją, a będzie Cię strzegła. Postawą jest mądrość, Podstawą zdobądź ją. Za wszystko, co masz, nabądź rozsądku. Ceni ją, a czcią cię otoczy, okryje cię sławą, gdy do niej się przytulisz. Włoży ci wieniec wdzięczny na głowę, obdarzę cię zaszczytną koronę. Posłuchaj, synu, przyjmuj moje słowa, a dni twoje się pomnożą. Ukazałem ci drogę mądrości, naprowadziłem na ścieżki prawości. Gdy pójdziesz, twój krok nie dozna przeszkody i choćbyś bieg, nie potkniesz się i potem karności się trzymaj. Potem już ten temat zmienia właśnie musar, ale bardzo ciekawe właśnie, że nią tu też się pojawia. I często właśnie tutaj jest też w języku hebrajskim ta zmiana. I czasami y, trudno jest powiedzieć, ojciec mówi do syna o mądrości, jako właśnie personifikowanej. I tak samo jest 3, 19, 20. Też mówi tak do Syna. Pan umocnił ziemię mądrością, niebiosa roztropnością utwierdził. Dzięki jego wiedzy wytrysuł od męty, a rosę spuszczają obłoki. E, tu jest do 9, tak 20 właśnie. Umocnił ziemię też właśnie mądrością. To jest też do tego właśnie, też może to jest też aluzja właśnie do tej właśnie, do tej, do tej chuchma. Do tej chodzi też właśnie w tym kontekście, jako właśnie ona. Czyli nawet widzimy ojciec, wyraża się właśnie, pokazuje na właśnie tą mądrość. persyfikowaną, która jest, y, czyli kobieta i potem głupia się pojawia od 9:18 i tylko raz w tej księdze 9,18 z dużej litery, właśnie jako właśnie kobieta, głupota, z dużej litery. I e, dziewiąty, e, dziewiąty rozdział właśnie jest tym, można powiedzieć, takim punktem zwrotnym, kluczowym i znaczącym, bo podkreślony jest, że ten młody mężczyzna musi dokonać wyboru w tym dziewiątym rozdziale, ten niedoświadczony. Tu musi się zdeterminować, musi się zdeklarować, co, co właśnie wybiera. I po tych wszystkich dyskursach właśnie ojca widzimy takie długie do dziewiątego. Doprowadzając z tego dziewiątego rozdziału ten młody mężczyzna wybiera i teraz. Masz właśnie dwie, znaczy to personifikacja właśnie jako właśnie mądrość, jako kobieta jedna. z już głupota właśnie też druga. Wybieraj sobie i, i potem jest, yy, w tym kontekście jest właśnie ukazana rywalizacja między tymi dwoma, mądrość dłużej i głupota. Ta kobieta mądrość zaprasza na swoją ucztę, wyciosała dom, przywołuje, woła tych właśnie młodych, niedoświadczonych, przyjdźcie do mnie, zaprasza. A potem druga też robi ucztę w tym dziewiątym rozdziale. I, I przygotowuje właśnie posiłek. I kobieta mądrość wysyła swoje służące. Kto jest właśnie, to na przykład właśnie 9.4, 4 Może otworzymy właśnie 9 rozdział, bo to jest też taki ten kluczowy. 9-4. Yy, prostaczek niech tu przyjdzie, właśnie. Do tego komu brak rozumu mówiła: chodźcie, nasyćcie się moim chlebem. Pijcie wino, które zmieszałam. Odrzućcie naiwność, a żyć będziecie. Chodźcie prosto drogą rozsądku. Zaprasza właśnie na ucztę, tłumaczony jako z prostaczek. Pan angielsku, na przykład tłumaczony jest jako simple-minded, czyli ten otwarty, gotowy umysł, żeby poznać, przyjąć mądrość. Zaprasza, posyła swoje służące. Przyjdźcie do mnie. A jej rywalka, właśnie głupota, również tak, 9.16. Mówi też, niech zboczy tu niedoświadczony, odzywa się do nierozważnego. Przyjemna jest woda kradziona, chleb skrycie jedzony jest smaczny. Też zaprasza na swoją ucztę właśnie ta głupota. I obie właśnie między sobą, można powiedzieć, rywalizują te dwie, akurat tutaj personifikacja kobiet jest to właśnie simple-minded, właśnie ten otwarty, to Panańsko tłumaczył właśnie simple-minded, czyli nie chodzi o taki otwarty, prosty umysł, człowiek niedoświadczony i oboje zapraszają z intencją na, na, na ucztę. I że i ten kto czyta musi, musi właśnie zdecydować między jedną a drugą ucztą. Yy, może na tym bym zakończył o tych kobietach, bo to już starczy, nie? Może już dziewiąta, już trzeba już czas. Czyli dopiero spotykamy się na dokończenie w kwietniu i tam dalej też właśnie inne takie. Ale bardzo ciekawy jest ten rozdział 1.9 właśnie, żeby zobaczyć w tym kontekście. Ósmy rozdział też bardzo ciekawy jest, bo pokazuje właśnie tą kobietę z dużej mądrości. I żeby zobaczyć właśnie jak będzie czytać państwo teraz 1.9 właśnie zobaczyć i pomyśleć dlaczego Dlaczego autor wybrał kobietę, właśnie, i dlaczego to jest tak personifikuje w tym? To jest też ciekawy temat do rozgryzienia. To dziękuję jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia w kwietniu, pewnie po, po Wielkanocy już tak wychodzi, chyba że coś się wydarzy. Jeszcze Wielki Poz, Wielkanoc. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.